Piotr Przydział z Mat Ceresit CCC. No e, tak, tu Jurku, dobrze zauważyłeś, że naprawdę e, doczekaliśmy się wspaniałych kolarzy, wspaniałych szosowców, czasowców. Prawda, i widzimy Piotrek przydział, nie, naprawdę. I tu pokazał ten wynik na, na czasówce, także naprawdę mamy się czym pochwalić. Tak, przypominam, że prowadzi Piotr przydział z Matu Ceresit CCC. Z Badecki nie, z Atlas Lupulus Ambre. Piotrek przydział z Matu Ceresit CCC, także naprawdę. Nie. Czesław Lang, Lang on Lang. No to tylko ten, to ten, u, u, to ten komentował. Hiszpan prowadzi doskonale, no on się schował za niego, ale nie wiem czy Piotrek przydział, nadrobi tą stratę To zrób jeszcze tego, kolarzy Nie no, nie, tak nie mam głosu dzisiaj, tak. nie mam, jakbym oglądał teraz etap, kolarstwo, to bym znał i nazwiska i bym wiedział co gadać, a ja tak wiesz to. Tak. I tak, bo ja się wkręcam, bo ja się, bo ja się wkręcam, nie? oglądam kolarstwo i naśladuję, wiesz. I cały czas gadam mroz głosem, to później identyczny, już mam identyczną tonację nawet. No. ja no nie, No nie, no ja nie mam, ja bym to musiał być, to bez sensu jest w ogóle.